Bajanie przy kominku Otfried Preussler Malutka czarownica Część trzecia Piątkowi goście Piątek dla czarownic jest takim dniem, jak dla ludzi niedziela. Ludzie nie pracują w niedzielę, a czarownice w piątki nie czarują. A jeżeli to robią i zostaną na tym przyłapane, muszą płacić karę. Malutka czarownica przestrzegała ściśle świątecznego odpoczynku, żeby nie popsuć sobie opinii. Na wszelki wypadek w czwartkowy wieczór zamykała miotła na klucz, a księgę czarów chowała na dno szuflady, żeby nie mieć pokusy. Piątkowy ranek przeważnie przesypiała. Co miała robić przed południem, jeśli nie mogła czarować? Po obiedzie szła najczęściej trochę pospacerować albo sadowiła się w cieniu za piecem i chowała. Gdyby to zależało ode mnie, mruczała nieraz, piątek mógłby być raz na sześć tygodni. Wystarczyłoby mi to zupełnie. Pewnego piątku, późnym latem, malutka czarownica siedziała właśnie za piecem i nudziła się. O wiele bardziej wolałaby czarować, w żaden inny dzień tygodnia nie miała na to tak wielkiej ochoty. Nagle usłyszała kroki, a zaraz potem pukanie do drzwi wejściowych. Tak, tak, zawołała. Już idę. Zaciekawiona wyskoczyła z zapieca i pobiegła zobaczyć, kto puka. Przed jej domkiem stało dwoje dzieci, chłopiec i dziewczynka. Trzymały się za ręce, a kiedy spostrzegły malutką czarownicę, powiedziały Dzień dobry. Dzień dobry, odrzekła czarownica. Czego chcecie? Chcieliśmy zapytać o drogę do miasta, powiedział chłopiec. Zabłądziliśmy. Zbieraliśmy grzyby, dorzuciła dziewczynka. Aha, powiedziała malutka czarownica, zbieraliście grzyby. Zaprosiła dzieci do domu, poczęstowała je kawą i świątecznym plackiem, a potem zapytała, jak się nazywają. Chłopiec miał na imię Tomasz, a dziewczynka Weronka. Okazało się, że byli rodzeństwem, a ich rodzice posiadali w miasteczku gospodę pod dwoma wołami. Był to okazały zajazd naprzeciwko rynkowej studni. — Znam tę gospodę, powiedziała malutka czarownica. — A ty? zapytał Tomasz nad swojej filiżanki. Kim ty jesteś? Spróbuj zgadnąć, zachichotała malutka czarownica. Nie mam pojęcia. Musisz nam to sama powiedzieć. Jestem czarownicą, a to mój zaczarowany domek. Och, zawołała przestroszona dziewczynka. Jesteś prawdziwą czarownicą, którą umie czarować? Nie bójcie się, uspokajał dzieci kruk. To jest dobra czarownica. Nie zrobię wam nic złego. – Oczywiście, że nie – powiedziała malutka czarownica i dolała gościom kawę. Po chwili zapytała. – Chcecie, żebym wam pokazała jakieś czary? – Hola – wtrącił się Abraksas. – Zapomniałaś chyba, że dzisiaj piątek? Zastanów się. Malutka czarownica nie namyślała się długo. Możemy przecież zamknąć okiennice i nic nie będzie widać. Oświadczyła chytrze. Zatrzasnęła i zareglowała okiennice przy wszystkich oknach, a potem zaczęła swoje sztuczki. Wyczarowała na stole kuchennym morską świnkę, chomika i żółwia. Świnka i chomik stanęły na dwóch łapkach i tańczyły. Żółw nie chciał. No, zawołała malutka czarownica. tańczyj ty, i żółw, chcąc, nie chcąc, musiał zatańczyć. – Świetnie – powiedziały dzieci. – Rzeczywiście potrafisz czarować. – To był tylko początek – rzekła malutka czarownica i kazała zniknąć świńce morskiej chomikowi i żółwiowi. Czarowała dalej i wyczarowała wiele wesołych rzeczy. Piecowi kazała śpiewać piosenkę, a w dzbanku do kawy wyrosły kwiaty. Drewniane montewki i łyżki kuchenne odgrywały na wysokiej belce teatrzy kukiełkowy. Dzieciom ciągle było za mało. Jeszcze, jeszcze prosiły bez ustanku. Malutka czarownica czarowała przez całe dwie godziny, ale wreszcie powiedziała. – Koniec, musicie wracać do miasta. – Już zaraz. – Tak, najwyższy czas, jeśli chcecie przed zmrokiem być w domu. Dopiero wtedy dzieci spostrzegły, że zrobiło się późno. Chwyciły swoje koszyki z grzybami i zdumiały się. Tomek zawołał. – Mieliśmy tylko kilka kurek, a teraz nasze koszyki pełne są prawdziwków. – A to dopiero – wykrzyknęła malutka czarownica, udając zdziwienie i wyprowadziła dzieci na drogę do miasta. – Bardzo dziękujemy – powiedziała Weronka przy pożegnaniu. – A może byś nas kiedyś odwiedziła? Prowadzimy cię po całej gospodzie. Pokażemy ci kuchnię, piwnicę, stajnie i wołu Korbiniana. – A któż to jest Korbinian? – zapytał Abraksas. – To nasz ulubieniec – odparł Tomasz. – Można się na nim przejechać. Przyjedziecie? – Przyjedziemy – powiedziała malutka czarownica. – Kiedy wam będzie najwygodniej. – W niedzielę za dwa tygodnie – zaproponował Tomasz. Wypada wtedy święto strzeleckie. Spotkamy się na festynie. Załatwione, powiedziała malutka czarownica. Przyjdziemy w niedzielę za czternaście dni. No, minicie już. Tomasz i warunka chwycili się za ręce i pobiegli do miasta. A malutka czarownica pomyślała, żeby to każdy piątek przeleciał tak szybko. Kiedy wracała do domu, nad dachem zaczarowanej chatki zauważyła czarną, jak smoła chmurę. – Masz się los – zakrakał Abraksas. Ciotka Rombrontrach zaglądała do nas. – Prawdopodobnie przez komin. – A może to zwyczajna chmura? – rzekła zmartwiona malutka czarownica. – Nie widzę tam żadnej miotły. Ale w głębi duszy bardzo się niepokoiła bo jeśli nawet prawdę była to ciotka, O, to pech! Natychmiast oskarży ją przed najważniejszą czarownicą, że czarowała w piątek. Zobaczymy, co będzie dalej, powiedziała półgłosem. Czekała dzień za dniem przez cały tydzień, ale nic się nie wydarzyło. Nie było wezwania do najważniejszej czarownicy. Nie żądano od niej zapłacenia żadnej kary. Pomyślała więc z ulgą. To nie była jednak ciotka Rumbruchtrach. Święto strzeleckie. Biły dzwony, grzmiały moździerze. Rozradowane tłumy ludzi ledwo mieściły się na błoniu pod miastem, gdzie zwykle odbywały się zabawy. Malutka czarownica rozglądała się za Tomaszem i Weronką. Przeciskała się między ludźmi, a kruka braksa so mało nie skręcił sobie szyi. – Gdzie mogą być ci dwoje? Rodzeństwo bardzo zmartwione siedziało za namiotem rozpiętym na błoniu. Malutka czarownica po długim szukaniu znalazła je tam. – Co to? – zawołała, potrząsając głową. – Czemu macie takie miny? – Jak można się martwić w strzeleckie święto? – My możemy – powiedział Tomasz. – Ojciec oddał naszego wołu na nagrodę. – Korbiniana? – zapytała malutka czarownica. – Tak – zaszlochała Weronka. – Jako nagrodę dla króla strzelców. – Zwycięzca każe go zabić i upiec – dodał Tomasz. – A potem wszyscy strzelcy wspólnie go zjedzą. – A gdyby tego wołu nikt nie wygrał? – zapytała malutka czarownica. – Mogłoby przecież tak się zdarzyć. – To się nie zdarzy – zaprzeczył Tomasz. – Święto strzeleckie bez króla strzelców? To się nie zdarza. – Wiele rzeczy się zdarza – odparła malutka czarownica, która już obmyśliła sobie pewien plan. – Chodźcie ze mną. Na pewno wszystko dobrze się ułoży. Dzieci, choć z ociąganiem, dały się zaprowadzić na plac, gdzie akurat wkraczali zawodnicy w strzelaniu. Na czele z obnażoną szablą maszerował kapitan, a pochód zamykał wół korbinian, przybrany kolorowymi wstęgami i wieńcami. Wiwat! wołali ludzie, wyciągając szyję, bo chcieli czym prędzej zobaczyć strzeleckie zawody i tego, kto zdobędzie nagrodę. – Oddział, stój! – zakomenderował kapitan i dał znak muzykantom, aby zagrali tuż. – Cicho! Kapitan będzie przemawiał! – sykali ludzie. – Mam wielki zaszczyt – zaczął kapitan. – Gorąco powitać wszystkich was na naszym strzeleckim święcie. A szczególne podziękowania należą się właścicielowi gospody pod dwoma wołami, który podarował nam żywego wołu jako nagrodę dla zwycięzcy. Wiat, krzyknęli znowu wszyscy. Wiad, niech żyje właściciel gospody, wiwat, szlachetny ofiarodawca. Kapitan zasalutował szablą i oświadczył. Ogłaszam uroczyste otwarcie naszego strzeleckiego święta. Na końcu placu zabaw stała wysoka tyczka. Na samym jej czubku umocowano drewnianego orła, którego należało strącić celnym strzałem. Kapitan oczywiście strzelał pierwszy. Spudłował fatalnie. To się starza, mówili ludzie, a kapitan zawstydzony wycofał się do tyłu. Jako następny próbował szczęścia chorąże. Celował starannie, ale kula znowu przeleciała obok celu. Ludzie zaczęli chichotać. A wkrótce śmiali się już zupełnie otwarcie, bo może się zdarzyć, że ktoś spuduje, ale żeby wszystkie strzały wszystkich strzelców nie trafiały do celu, toż to można pęknąć ze śmiechu. Czy widział kto coś podobnego? Nie do uwierzenia, wróczał kapitan strzelców i zakłopotany przygryzał wąsy. Najchętniej zapadłby się ze wstydu pod ziemię. Nie wiedział przecież, że malutka czarownica i jemu, i innym strzelcom zaczarowała strzelby. Ale dzieci właściciela gospody wiedziały i po każdym strzale były coraz weselsze. – Cudownie! – wołały. – Wspaniale! Kiedy już ostatni zawodnik zakończył strzelanie, malutka czarownica zwróciła się do Tomasza. – Teraz ty? – Co mam zrobić? – Strzelić! Chłopiec zrozumiał. Przecisnął się do przodu na wolne miejsce przed tyczką. – Ja zestrzelę tego orła. – Ty, Pędraku! – zawołał kapitan i chciał go przepędzić, ale ludzie zaczęli wołać. – Dajcie mu strzelić, chcemy, żeby strzelił! – bo obiecywali sobie dobrą zabawę. Rozgniewany kapitan powiedział wreszcie. – Proszę bardzo! – i tak nic mu z tego nie przyjdzie. Tomasz wziął strzelbę, złożył się jak dorosły i wycelował. Ludzie wstrzymali oddech. Stawali na czubkach palców i patrzyli z napięciem na drewnianego orła. Błysnęło, huknęło, orzeł spadł z tyczki na ziemię. I Tomasz został zwycięzcą. – Wiwa! – wołali wszyscy i podrzucali kapelusze. Niech żyje Tomasz, Tomasz z gospody pod dwoma wołami wygrał wołu. Wtargnęli na plac i podnieśli szczęśliwego strzelca do góry. Posadźcie go na wołu, posadźcie go na wołu. Mnie też zawoła Weronka. Chodź, powiedział Tomasz, to jest także Twój woł. Gdyby to było możliwe, dzieci posadziłyby na Korbiniana również i malutką czarownicę, ale ona nie chciała. Tomasz i Waronka musieli więc sami pojechać do miasta. Kapela strzelecka ciągnęła przed nimi i grała wesołe marsze, jeden po drugim. Za nimi szli z kwaśnymi minami kapitań i jego strzelcy. Ludzie ze wszystkich stron machali czapkami i wołali radośnie. – Brawo, niech żyje król strzelców! – Jakiś dziennikarz przecisnął się przez tłum do dzieci, otworzył notę, wydobył ołówek i zapytał. Kiedy i gdzie ten wół będzie upieczony? Ten wół w ogóle nie będzie upieczony, odpowiedział Tomasz. Wróci do obory i tam już zostanie. Biły dzwony, dudniły moździerze i nikt nie zauważył malutkiej czarownicy, która zasłonięta namiotem siadła ucieszona, na swoją miotłę i odjechała. Znowu ci się udało, pochwalił ją Abraksas. Myślę, że naprawiłaś tem swoje piątkowe czary. Sprzedawca kasztanów. Nadeszła zima. Wokół zaczarowanego domku szalała śnieżyca i potrząsała okienicami. Malutka czarownica nic sobie z tego nie robiła. Siedziała dzień w dzień na ławce przy kaflowym piecu i grzała plecy. Jej nogi tkwiły w grubych filcowych bamboszach. Od czasu do czasu klaskała w ręce i wtedy za każdym razem szczapa drewna leżąca w skrzynce obok pieca sama wskakiwała do paleniska. A kiedy miała apetyt na pieczone jabłko, wystarczyło jej pstryknąć palcami, a parę jabłek zaraz toczyło się ze szpiżarni wprost do piekarnika. Kruk z był zadowolony. W ten sposób, powtarzał wciąż na nowo, można przetrwać zimę całkiem nieźle. Ale malutką czarownicę po pewnym czasie znudziło to leniwe życie, któregoś dnia oświadczyła. Hmm, czy mam przez całą zimę siedzieć na ławce pod piecem i tylko grzać sobie plecy? Potrzebuję ruchu i świeżego powietrza. Chodź, musimy się przewietrzyć. – Co ty sobie właściwie myślisz? – krzyknął przerażony Braksas. – Czy ja jestem zimorodek? Takie podłe zimno to nie dla mnie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Zostańmy lepiej w ciepłej izbie. – Jak sobie chcesz – powiedziała malutka czarownica. – Możesz zostać w domu, a ja polecę. Nie lękam się chłodu, przecież mogę się ciepło ubrać. Włożyła siedem spódnic, jedną na drugą. Zawiązała głowę wełnianą chustką, wskoczyła w zimowe buty, a na ręce wciągnęła dwie pary rękawic z jednym palcem. Tak opatulona, wsiadła na miotłę i wyfrunęła kominem. Na dworze był srogi mróz. Drzewa miały grube, białe peleryny. Mech i kamienie zniknęły pod śniegiem. W lesie tu i ówdzie widniały ślady ludzkich stóp i sanek. Malutka czarownica skierowała miotłę ku najbliższej wiosce. Zagrody tonęły w śniegu, nawet wieża kościelna miała śniegową czapę. Ze wszystkich kominów bił w górę dym. Już z daleka słychać było, jak chłopi i parobcy młócili w stodołach ziarno. Łup-cup, łup cup Na pagórkach za wsią roiło się od dzieci zjeżdżających na sankach. Byli tam również narciarze, którzy pędzili z góry jak wiatr. Kiedy drogą nadjechał pług do odśnieżania, malutka czarownica leciała chwilę za nim. Potem przyłączyła się do gromady wron, które frunęły do miasta. Zajrzę tam, żeby się trochę rozgrzać, pomyślała. Bo mimo siedmiu sukien i dwóch par rękawic porządnie przemarzła. Tym razem nie potrzebowała ukrywać miotły niosła ją na ramieniu. Wyglądała jak zwyczajna kobieta idąca do sprzątania śniegu. Nikt, kto ją spotkał, niczego się nie domyślał. Wszyscy wymijali ją szybko, tupiąc butami i chowając głowę w kołnierz. Malutka czarownica chętnie obejrzałaby wystawy sklepowe, ale szyby całkiem były pokryte lodowymi kwiatami. Nawet studnia miejska zamarzła, a z szyldu gospody zwisały długie sople lodu. Na placu targowym zobaczyła drewnianą, zieloną, pomalowaną niewysoką budkę. Stał przed nią żelazny piecyk. Za piecykiem widać było opartego plecami obudę małego, skurczonego człowieczka, ubranego w szeroki, furmański płaszcz i filcowe buty. Kołnierz miał postawiony, a czapkę naciągniętą głęboko na oczy. Od czasu do czasu człowieczek kichał. Kropelki padały wtedy na rozżarzone ścianki piecyka i syczały. – Co tu robisz? – zapytała malutka czarownica. – Nie widzisz? Ja a, fich, piekę kasztany. – Kasztany? A co to takiego? Człowieczek podniósł pokrywę piecyka i wyjaśnił. – to one. Chciało, chciała być może trochę. Mała to. Łebka kosztuje dziesięć groszy, a duża dwadzieścia. – Apsik! Malutka czarownica poczuła zapach pieczonych kasztanów. – Chętnie bym spróbowała, ale… Nie mam przy sobie ani grosika. Co ze wyjątku podaruję ci parę, powiedział człowieczek. Przy tym czaskającym mrozie się przyda ci się zjeść co gorące. Naprawdę. Człowieczek wyciągnął pełną garść kasztanów z piecyka, wsypał do torby z brązowego papieru i podał jej małej czarownicy, mówiąc weź je ale zanim włożysz do ust, musisz je opłupać. – Dziękuję pięknie – powiedziała malutka czarownica i spróbowała. – Ach, jakie dobre! – zawołała mile zaskoczona i dodała. – Wiesz co, można by ci pozastrościć. Masz lekką pracę i nie musisz marznąć, bo stoisz przy gorącym piecu. – Nie mów tak – odezwał się sprzedawca kasztanów. Gdy się stoi cały dzień na mrozie, to i żelazny piecyk nie wystarczy. Można sobie tylko poparzyć palce przy wyjmowaniu gorących kaszta. Ale pich, Nów! Moje nogi to dwa sople lodu, a to, dopiero, a to dopiero nos. Przecież nie jest czerwony, jak choinkowa świeczka. Nigdy się chyba nie pospędza. tego kataru. rozpaczy, ogarnia. I jakby na potwierdzenie tego zaczął znowu kichać, a kichał tak mocno, że aż się chwiała drewniana buda i jego odpowiadało z rynku. Malutka czerwica pomyślała. Trzeba mu jakoś pomóc. Chwileczkę. I wymruczała po cichu formułę zaklęcia, a potem spytała. No jak? Czy ciągle jeszcze zimna ci w palce? W tej chwili już nie. Odpowiedział sprzedawca kasztanów. Pewno mróz trochę zażal, czuję to czubkiem nosa. Jak to się stało? Mnie o to nie pytaj odrzekła malutka czarownica. Muszę już lecieć do domu. Lecieć? Czy mówiłam coś o lataniu? Chyba się przesłyszałeś. Może masz rację powiedział człowieczek. Do widzenia! – Do widzenia – powiedziała czarownica. – Dziękuję jeszcze raz. – Proszę bardzo, proszę bardzo, nie ma za co. Wkrótce potem na rynek przybiegli dwaj chłopcy, krzycząc. – Szybko, szybko, panie sprzedawco, każdemu za dziesiątkę. – Proszę bardzo, dwa razy za dziesiątkę. Sprzedawca kasztanów sięgnął do piecyka i po raz pierwszy w swoim długim życiu nie sparzył sobie palców gorącymi kasztanami i nie parzył ich już nigdy więcej, a nogi także już mu nie marzły, tak samo jak nos. Katar też przepadł na wieczne czasy. Poczciwy sprzedawca kasztanów, gdyby chciał kichnąć, musiałby zażyć szczyptę tabaki. Lepsze od siedmiu spódnic kiedy malutka czarownica wróciła o zmroku do domu, kruk Abraksas natychmiast chciał się dowiedzieć, jak jej się powiodła wycieczkę. Ale ona, szczękając zębami, odparła. Pójdź później, ci opowiem. Przede wszystkim musz muszę sobie gotować herbaty, bo z zimno tak nie tr trzęsie, że ledwo mogę mówić. A widzisz? Zakrakał Abraksas. To są skutki wychodzenia w takie pieskie zimno, ale ty nigdy nie chcesz mnie słuchać. Malutka czarownica ugotowała duży garnek ziołowej herbaty, osłodziła dużą ilością cukru i wypiła, póki herbata była gorąca. Poszło jej to na zdrowie i wkrótce było jej znowu ciepło. Zdjęła więc siedem spódnic, ściągnęła buty i pończochy, włożyła filcowe bambosze i powiedziała – to prawda, że okropnie zmarzłam. Nie zaprzeczam, ale mimo to mówię ci, jestem zadowolona. Usiadła na ławce pod piecem i zaczęła opowiadać. Kruk Abraksas słuchał w milczeniu. Dopiero gdy zakończyła historię ze sprzedawcą kasztanów, wtrącił. Wiesz, zupełnie cię nie rozumiem. Pomogłaś czarami sprzedawcy kasztanów, żeby nie zamarzł. Dlaczego więc nie pomogłaś sobie samej? Co ma o tym myśleć rozsądny kruk? Co chcesz przez to powiedzieć? Zapytała malutka czarownica. To, że gdybym był tobą i umiał czarować, na pewno nie potrzebowałbym żadnej ziołowej herbaty, żeby się rozgrzać. Po prostu nie dopuściłbym, żeby do tego doszło. Zrobiłam przecież wszystko, co tylko mogłam zrobić. Tłumaczyła się malutka czarownica. Włożyłam dwie pary rękawic, zimowe buty, wełnianą chustkę na głowę i siedem spódnic. – No i co z tego? – zawołał Abraksas. – Znam środek na mróz lepszy od siedmiu spódnic. – Lepszy od siedmiu spódnic? – O wiele lepszy. Jakem kruk i nazywam się Abraksas? Malutka czarownica nadal go nie rozumiała. – Powiedz – prosiła. – O czym według ciebie zapomniałam, ale powiedz wyraźnie, bez bawienia się w zagadki. – A czy ja się bawię w jakiej zagadki? – zapytał Abraksas. Sprawa jest najprostsza w świecie. Jeśli możesz zaczarować sprzedawcę kasztanów, żeby nie odczuwał mrozu, to czemu nie możesz zrobić tego samego dla siebie? – Ach! – zawołała malutka czarownica i stuknęła się w czoło. – Prawda! – – Jak to się stało, że wcześniej na ten myśl nie wpadłam? – Masz rację. Od czego właściwie jestem czarownicą? – Właśnie, właśnie – dogadywała Abraksas. – Czasem mi się wydaje, że całkiem o tym zapominasz. – Dobrze przynajmniej, że masz kogoś, kto ci od czasu do czasu przypomni. Malutka czarownica przytaknęła mu skwapliwie. – Tak, tak. Jesteś rzeczywiście najmądrzejszym krukiem, jaki kiedykolwiek wykluł się z jaja. Oczywiście będę odpowiednio ceniła twoje rady i skoro jest to takie proste zaklęciem, zabezpieczę przed zimnem również i Ciebie, żebyś już nigdy nie musiał zostawać w domu, kiedy ja wyjeżdżam. Zgoda, powiedział Abraksas. Możesz i dla mnie zrobić czasem coś dobrego. I malutka czarownica sprawiła czarami, że odtąd ani ona ani mądry kruk Abraksas nigdy więcej nie musieli marznąć. Przy największych mrozach mogli jeździć na spacery bez żadnej obawy, że mróz im zrobi krzywdę. Nie potrzebowali specjalnie ciepło się ubierać, ani po powrocie do domu wypijać mnóstwa ziołowej herbaty. Nawet kataru nigdy nie dostawali, chociaż prawie codziennie wyprawiali się w drogę. Bałwanku, bałwanku. Był piękny, słoneczny dzień zimowy. Niebo jaśniało czystym błękitem, śnieg świecił biało, jak świeżo uprany, lniany obróz. Malutka czarownica siedziała z krukiem Abraksasem na brzegu lasu i opalała się. W pewnej chwili dobiegły do niej głosy dzieci i jakiś wesoły hałas. Malutka czarownica wysłała kruka Abraksasa, żeby zobaczył, co się dzieje. Kiedy po chwili wrócił, powiedział – to kilkoro dzieci, małych, sześcio czy siedmioletnich smyków. Na łące za płotem lepią bałwana ze śniegu. Muszę to obejrzeć, powiedziała malutka czarownica, a ponieważ łąka była blisko, poszła tam piechotą. Bałwana właśnie ukończono, miał długi nos, marchwi i oczy z kawałków węgla. Stary pogięty garnek służył mu za kapelusz. W prawej ręce trzymał dumnie miotłę z chrustu. Kiedy malutka czarownica stanęła za żywopłotem, dzieci jej nie zauważyły. Trzymały się za ręce i tańczyły w koło bałwanka. Podskakiwały przy tym to na jednej nodze, to na drugiej śpiewały. Bałwanku, bałwanku, masz białe ubranko, oczy z węgla, nos z marchewki i z gałązek czarne brewki. Masz kapelusz, co się zowie, na swej dużej głowie. Czarne oczy, nos z marchewki, czy nie trzeba ci rozgrzewki? Malutką czarownicę ucieszył widok wspaniałego bałwanka i rozbawionych dzieci. Najchętniej zatańczyłaby razem z nimi. Nagle z pobliskiego lasu wybiegło kilku sporych chłopców. Było ich razem siedmiu. Wpadli z krzykiem na bałwana i przewrócili go. Garnek stratowali nogami, złamali kij odmiotły, a dzieciom, które tak wesoło tańczyły, natarli twarze śniegiem. Kto wie, co by jeszcze wymyślili, gdyby nie malutka czarownica. Ej! – krzyknęła gniewnie do łobuzów. Zostawcie dzieci w spokoju. Jeśli mnie nie usłuchacie, to wam spuszczę takie lanie miotłom, że się nie pozbieracie. Chłopcy uciekli, ale piękny bałwan był rozwalony. Dzieci stały smutne ze zwieszonymi główkami. Malutka czarownica rozumiała je dobrze i postanowiła je pocieszyć. Zróbcie nowego bałwana. Jeśli zrobimy, powiedziały dzieci, to starsi chłopcy znowu go popsują i nie mamy już miotły, leży złamana. Ona tylko tak wygląda, powiedziała malutka czarownica i schyliła się po kawałki miotły. Popatrzcie. Pokazała dzieciom miotłę, miotła była cała. Stawiajcie spokojnie bałwana, zachęcała je do zabawy. Nie bójcie się starszych chłopców. Gdyby tu jeszcze raz przyszli, to dostaną dobrą nauczkę. Mogę was o tym zapewnić. Zachęcone dzieci ulepiły nowego bałwana, który był nawet piękniejszy i okazalszy niż pierwszy, bo tym razem pomagała im malutka czarownica. Nagle, kiedy nowy bałwan był już gotowy, znowu przybiegło z głośnym krzykiem siedmiu łobuziaków z lasu. Przestraszone dzieci chciały uciekać. Zostańcie, zawołała malutka czarownica. — Zobaczycie, co się tu będzie działo. — I co się działo, kiedy ta siódemka zabrała się do roboty? Nowy bałwan nagle zaczął się ruszać. Wymachując swoją miotłą jak maczugą, zwrócił się przeciwko największym chłopakom. Pierwszemu przyłożył kijem po futrzanej czapce. Drugiemu wymierzył ręką siarczystego psztyczka w nos. Trzeciego i czwartego złapał za kołnierz i stuknął głowami, aż zadudniło. Piątego cisnął na szóstego, także obaj rozciągnęli się na śniegu i jeszcze rzucił na nich siódmego. Kiedy już wszyscy leżeli pokotem, chwycił zamiotłę i zaczął ich zasypywać śniegiem. Tego się nie spodziewali. Chcieli wołać o pomoc, ale śnieg zatykał im usta. Wymachiwali więc tylko bezsilnie rękami i nogami. A kiedy wreszcie z wielkim trudem wydobyli się spod śniegu, uciekali, aż się za nimi kurzyło. Bałwan spokojnie wrócił na swoje miejsce i znów znieruchomiał. Wyglądał tak, jakby się nic nie wydarzyło. Dzieci uradowane były ogromnie, łobuziaki na pewno nigdy już nie przeszkodzą im w zabawie. Malutka czarownica śmiała się z udanego figla tak bardzo, że aż jej łzy leciały z oczu, a kruka Braxa zwołał przestraszony. – Przestań, przestań, bo pękniesz ze śmiechu. Koniec części trzeciej.